Dzisiaj rano chciałbym nauczać na trochę inny temat. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 11. And a story here about Jesus. Jest tam historia o Jezusie. To się dzieje już przy końcu Jego służby, służby Jezusa. And as he and his disciples were walking to the city of Jerusalem, widzimy, że Jezus i jego uczniowie zmierzają do Jerozolimy. Jesus saw tree. Jezus zobaczył to drzewo figowe. And he was hungry, so he went up to it to get some fruit. Chciał jeść, podszedł więc do tego drzewa, żeby wziąć, skorzystać z jego owocu, But it wasn't time for figs yet. Ale to nie był czas na figi. And so Jesus cursed this fig tree. I wtedy Jezus przeklął to drzewo figowe. He spoke to this tree and said, przemówił do tego drzewa i powiedział, No one will ever eat fruit of you hereafter forever. Niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. And in the morning when they came back that same way, o poranku następnego poranka kiedy wracali tą samą drogą, the disciples saw the fig tree dead. Uczniowie zobaczyli, że drzewo figowe uschło. the roots. Uschło od samych korzeni. I uczniowie byli zadziwieni. Jezus właśnie przemówił do tego drzewa. never Nigdy nie dotknął tego drzewa. yet tree died. A drzewo uschło, zmarło. And the disciples were amazed when they saw this. Kiedy uczniowie to wszystko zobaczyli, byli zadziwieni. And so they the tree out to Jesus. Pokazali więc to drzewo Jezusowi. And said, that tree you spoke to is dead. I powiedzieli Mistrzu, to drzewo, do którego przemówiłeś, obumarło. And Jesus I Jezus wykorzystał tę możliwość, żeby nauczyć czegoś swoich uczniów. Zaczął ich nauczać na temat działania wiary I są w tym wszystkim pewne niesamowite lekcje, które powinniśmy przyjąć Popatrzmy więc na pewne rzeczy, które Jezus powiedział do uczniów let's read Mark chapter 11, verses 22 and 23. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 22 i 23 wiersz a Jezus, odpowiadając, rzekł im Miejcie wiarę w Boga Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze Wznieść się i rzuć się w morze A nie wątpiłby w sercu swoim Lecz wierzył, że stanie się to, co mówi Spełni mu się so Jesus was his how faith works. Jezus nauczał swoich uczniów, jak działa wiara And the very first thing to notice is this. Pierwsza rzecz, którą zauważamy, jest następująca Three times in verse 23. Trzy razy w wierszu 23 Jesus talked about words. Jezus mówi o słowach. Faith cannot be released without using words. Wiara nie może być uwolniona bez używania słów. words are the number one way you release your faith. Słowa to jest e, pierwszy sposób uwalniania swojej wiary. Wielu chrześcijan nie zdaje sobie z tego sprawy. I my mówimy różnego rodzaju rzeczy. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z mocy, jaka znajduje się w ich słowach. Mówimy więc mnóstwo rzeczy, których naprawdę nie chcemy. Ale Jezus naucza tutaj, że Twoje słowa są bardzo ważne. To jest zasada objawiona w wielu miejscach Słowa Bożego. Popatrzmy na przypowieści 18 rozdział, wiersz 20 i 21. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka Lecz kto nim zyskuje przyjaciół Korzysta z jego owocu Ten fragment Słowa Bożego powiada Że śmierć i życie są w mocy języka your words can either release life or death. Twoje słowa mogą uwolnić albo życie, albo śmierć But that it say that any other Ale zauważcie, że nie ma żadnej innej opcji Every word that you speak, każde słowo, które wypowiadasz, is either releasing life or death. Uwalnia albo śmierć, albo życie. There are no other options. Nie ma żadnej innej opcji, możliwości. And yet most of us act like that's not true. Większość z nas jednak funkcjonuje tak, jakby to nie było prawdą. We say many things that we think The words have no power. My wypowiadamy wiele rzeczy, tak jakbyśmy chcieli pokazać, że nasze słowa nie mają żadnej mocy. For instance, Na przykład, if you how you are, jeżeli ktoś Cię pyta, jak się masz, many of us say things that we don't want. wielu z nas wypowiada rzeczy, których nie chcemy. We think we're just telling the truth. My myślimy, że wypowiadamy tylko prawdę. Ale każde słowo, które wypowiadasz, uwalnia, daje życie albo śmierć. Jeżeli będziesz mówić ciągle o tym, jak bardzo boli Cię Twoje ciało, wypowiadasz śmierć nad samym sobą. You could be speaking life over yourself. Ale możesz wypowiadać życie nad sobą you could be about what God says about you. Mógłbyś wypowiadać słowa, które mówią o tym, co Bóg y, do Ciebie wypowiada Większość z nas w takiej sytuacji powtarza słowa lekarza And it, we're death. I nie zdając sobie nawet z tego sprawy Uwalniamy śmierć. Somebody says, What did the doctor say? Ktoś powiada, ale co lekarze mówią? And you say oh, the doctor says I'm gonna die. No, lekarz powiedział, że umrę niedługo. And then we why we're dying. I potem zastanawiamy się dlaczego umieramy. Speaking death over yourself. Ponieważ speaking wypowiadamy śmierć przeciwko sobie samym. Ja wiem, że być może wielu z Was nie zgadza się z tym. to a people Wiem o tym, ponieważ rozmawiam z wieloma ludźmi. I wielu ludzi po prostu uważa, że zbyt wielką sprawę robię z tego wszystkiego. In Mark chapter 11, w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, Jesus was telling his disciples how faith works. Jezus mówił do swoich uczniów, w jaki sposób działa wiara. I powiedział, musicie wypowiadać słowa wiary. He said, Whoever will say under this ktokolwiek powie do tej góry and doubt not in their heart i nie będzie wątpli w swoim sercu do believe what they say comes to pass ale uwierzy że to co wypowiedział stanie się you will have whatever you say to otrzyma to co powiedział it says you will have whatever you say tam jest powiedziane cokolwiek wypowiesz do tej góry whether it's good or bad czy to jest dobre czy złe most people are saying what they have Większość ludzi mówi to, o co mają, instead of having what they say. Zamiast mają, zamiast mieć to, co mówią. I said that opposite. Ja powiedziałem to w odwrotny sposób. Most people say what they have, instead of having what they say. Większość ludzi mówią to, co mają, zamiast mówić. Sorry. Zamiast mieć to, co mówią. We need to learn to speak what you want. Musimy nauczyć się wypowiadać to, czego chcemy. I właśnie o tym mówi ten wiersz. If we understood the power of words, Jeżeli zrozumiemy moc naszych słów, to możesz przemówić do drzewa i y, usunąć je. Without ever physically touching that tree. Bez dotykania tego w sposób fizyczny. That's the power that's in our words. To jest moc, która jest w naszych słowach And most people don't understand that. Większość z nas tego nie rozumie And so we curse ourselves constantly. Nieustannie zaś przeklinamy samych siebie. And we curse our situation with the words we say. Przeklinamy naszą sytuację poprzez słowa, które wypowiadamy. If you're going to start seeing the power of God in your life, Jeżeli chcesz zobaczyć Bożą moc w swoim życiu, you've got to start controlling your words. Musisz zacząć kontrolować swoje słowa. That's what Jesus was teaching. O tym właśnie nauczał Jezus. And here is another great truth. A tutaj jest następna wielka prawda. Jesus not only about the power of your words, Jezus nie tylko mówił na temat mocy Twoich słów, but it's where you speak ale bardzo ważne jest też to, gdzie wypowiadasz swoje słowa. Mark 11, 23 mówi... Marka 11, 23 powiada that we are supposed to speak to the mountain, że mamy przemówić do tej góry and tell it what we to do. i powiedzieć tej górze, czego oczekujemy. The in this ta góra w tej sytuacji is of our problem. to jest symbol naszego problemu. You are supposed to speak to your problems. Powinieneś przemawiać do swojego problemu. Tego nie czyni większość chrześcijan Większość chrześcijan rozmawia z Bogiem Mówi do Boga na temat tego problemu Ale Bóg mówi, że powinniśmy przemawiać do problemu na temat Boga Powinieneś przemawiać do wszystkiego, cokolwiek przeszkadza, dokucza Ci This is implying that we have authority. To oznacza, że my mamy pewien autorytet, to się wiąże również z tym, o czym mówiłem wczoraj Że w duchowej rzeczywistości Bóg już nas zmienił, przemienił I mamy całą Jego moc i autorytet w nas Boża moc nie jest gdzieś tam Ona już znajduje się w naszych wnętrzach And instead of begging God for help i zamiast prosić Boga o pomoc, we need to believe that God has already helped us. E, musimy wierzyć, że Bóg już nam pomógł and He gave us power and authority i że Pan dał nam moc i authority. And so instead of asking Him for help, zamiast więc prosić go o pomoc, believe He's helped us, e, uwiesz, że Bóg pomaga. I użyj tej mocy i autorytetu i przemawiaj do tego problemu and your problem will obey you. A twój problem będzie ci posłuszny But you have to speak to the Musisz jednak przemawiać do tego problemu Here's an example. Pozwólcie, że dam wam przykład I have a video of a woman who Mam wideo kobiety, która była w cudowny sposób uzdrowiona This woman had been flat of her back for years. She couldn't lift her hand. She couldn't comb her hair. She couldn't go to the bathroom by herself. Her mother took total care of her. And the doctor said she wouldn't live another week. I lekarze powiedzieli, że ona nie będzie żyła dłużej niż tydzień. She hadn't sat up or in years. I, nie chodziła ani nie siadała nawet przez całe lata. I went to her home and for her. Poszedłem do jej domu i modliłem się o nią. And immediately she was healed. I natychmiast została uzdrowiona. She threw her arm across my chest Ona odrzuciła swoje ramię w, i uderzyła mnie w pierś. me out of the way. I przewróciła mnie tym uderzeniem. And then she stood up and started walking. I nagle powstała i zaczęła chodzić. And it is just a I to jest niesamowite, cudowne świadectwo. And so my television crew made a, video of that. a więc moja ekipa telewizyjna zrobiła z tego wideo, program wideo z nią. And it's on our website. i to jest na naszej stronie internetowej. It's a great video to, watch. to jest wspaniałe wideo, żeby obejrzeć Pięć lat temu byłem u pewnych ludzi w domu, and the woman watched that video. i ta kobieta widziała to wideo i powiedziała, że ma przyjaciółkę, która ma. Y identyczną chorobę. I przyprowadziła tę przyjaciółkę do swojego domu. And this woman had had pain for years. I ta kobieta miała w sobie ból przez 7 lat. It was pain. To był ból nie do zniesienia. And I ministered to her for about 40 Usługiwałem jej przez około 40 minut And I, all of her pain to leave. i rozkazałem, aby cały ból, który jest w niej, opuścił jej ciało. I natychmiast w jednym momencie została uwolniona z bólu po raz pierwszy od siedmiu lat nie czuła bólu And she began to just praise God. Zaczęła wtedy uwielbiać Pana, but she said, I still have a burning right here on the back. Ale powiedziała ciągle jeszcze czuję takie pieczenie w dolnej części kręgosłupa. She said, All the pain Powiedziała ten ból odszedł, ale dlaczego czuję to pieczenie? I said, you didn't tell me you had a burning. Y, ona, ja wtedy do niej mówiłem, nie powiedziałaś mi, że masz tam pieczenie. You only told me you had pain. Ty powiedziałaś mi tylko, że masz ból. So I spoke to the pain. Ja więc przemówiłem do tego bólu. But I didn't speak to the burning. Ale nie przemawiałem do tego pieczenia. So I said, watch this. A powiedziałem, no to zobacz. So then I spoke to the burning. I wtedy do tego and instantly all of her burning left. I całe to uh, jej ciało. So she began to stand up and walk around and praise God. Z wstała, i Pana. And I spent about 20 minutes teaching her this verse. I, 20 minut, uh, uh, ją na temat tego I told her what to do if she ever had another pain or burning. I jeżeli znowu odczuje ból albo będzie czuła pieczenie. time she was getting ready to leave the house. I mniej więcej w tym czasie kiedy już miała wyjść z tego domu, she told me she, the burning is back. Powiedziała, że wróciło pieczenie. And so I told her I, I've taught you what to do. Powiedziałem, nauczyłem cię, co masz zrobić w takiej sytuacji. Zamiast ja mam się modlić o ciebie, to chcę, żebyś ty to zrobiła. So I hands with this woman and we Złapaliśmy się za ręce i modliliśmy się razem. And here's the words that this woman said. I to są słowa, które powiedziała ta kobieta. Dzięki Ci, Jezu, za moje uzdrowienie. I believe that by the stripes of Jesus, I was healed. Dzięki Ci wierzę, że przez sińce i rany Jezusa jestem uzdrowiona I, I wyznaję moje uzdrowienie w imieniu Jezusa that good? Dobrze się pomodliła? No, that's not a good prayer. Nie, to nie była dobra modlitwa Most people think what's wrong with that. Większość ludzi powie, a co niewłaściwego jest w takiej modlitwie? She was talking to God about her healing. Ona mówiła do Boga o swoim uzdrowieniu. She didn't do what the Bible said to do. Ale nie zrobiła tego, co Biblia nakazywała. She didn't talk to her problem. Ona nie mówiła do swojego problemu. So I asked her, Do you still have the burning? I zapytałem ją, czy ciągle jeszcze masz to pieczenie? And she said, Yes. Powiedziała tak. I said, do you know why? Wiesz dlaczego? Zapytałem. And she said, no. Nie wiem. I said you didn't talk to the burning. Nie przemówiłaś do tego pieczenia. And she said But I asked God for my healing. Ale prosiłam Boga o moje uzdrowienie. I said that kind of prayer will not get you healed. Tego rodzaju modlitwa nie uzdrowi cię. God told us how faith works. Bóg pokazał nam w jaki sposób działa wiara. Musisz uwierzyć że Bóg już dał ci moc. And then you use your words to that life. A ty będziesz używać Twoich słów, żeby uwolnić to. And you speak directly to your problem. I Będziesz przemawiać bezpośrednio do swojego problemu. So I told her, you didn't talk to the powiedziałem, nie przemówiłaś do tego pieczenia. So I hands with her again. Znowu złapaliśmy się za ręce. I powiedziałem, teraz przemów do tego pieczenia. I ta kobieta powiedziała: tak pieczenie w imieniu Jezusa." I as far as she got. I tylko tak daleko doszła, she says, It's mówi: "Odeszło." I woman has been pain -free for five years. Teraz tak, od pięciu lat ta kobieta jest pozbawiona bólu. Her life was totally changed Jej because życie of this całkowicie zostało przemienione. I wiem, że to jest jeden z powodów, dla którego wielu ludzi nie widzi Bożej mocy działającej w ich życiu. They are always out to God to heal them. Ciągle proszą Boga, by ich uzdrowił. But they don't believe that God has already put that power in them. Ale nie wierzą w to, że Bóg już tę moc złożył w ich wnętrzach. And they don't know how to release that power. I nie wiedzą w jaki sposób uwolnić tę moc. They keep talking to God. Mówią do Boga ciągle. Instead of talking to your problem. Zamiast mówić do tego problemu. You need to believe that God has already done it. Musisz uwierzyć, że Bóg już to uczynił Biblia powiada w 1 Piotra 2,24 Że Jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni Tam jest czas przeszły It's already been done. To już się dokonało You aren't waiting on God to heal you. Nie oczekujesz teraz na Boga, by cię uzdrowił. God waiting Czeka na ciebie, byś uwierzył, że zostałeś już uzdrowiony. And then you take your authority. A potem ty bierzesz, przyjmujesz pozycję swojego autorytetu. And you release this power of God. I uwalniasz tę Bożą moc. Through the words that you speak, poprzez słowa, które wypowiadasz bezpośrednio do twojego problemu If you're having financial problems, Jeżeli masz finansowy problem, talk to your przemawiaj do twojego e, portfela. Some of you think that's weird. Niektórzy pewnie myślą to dziwactwo, But your wallet will talk to you, e, ale twój portfel do Ciebie przemawia. Sometimes you look at it and it says, you're broke. Your wallet will tell you the word didn't work. Your wallet will tell you that the word of God didn't work. Your wallet will tell you that you're going to fail. Twój portfel powie ci, że nic się nie uda, zawiedziesz. Jeżeli cokolwiek do ciebie w jakiś sposób przemawia, to ty przemawiaj z powrotem. If your body tells you that you're sick. Jeżeli ciało mówi ci, że jesteś chory, well then you talk back to, it. to przemawiaj do tego ciała. Powiedz temu ciału, że jesteś uzdrowiony przez sińce i rany Jezusa. You have to speak the pain. Musisz przemawiać do bólu. Musisz przemawiać do problemu, jakikolwiek by on nie był To jest bardzo prosta prawda Ale różnica jest różnicą między zwycięstwem a porażką To właśnie uczynił Jezus Jest tu powiedziane, że Jezus przemówił do drzewa figowego And it's in verse 14, wers 14 jest powiedziane that Jesus answered the fig tree and said, e, a odezwawszy się, rzekł do, e, do drzewa. That means that the fig tree had talked to Jesus. To znaczy, że to drzewo figowe w jakiś sposób przemówiło do Jezusa. It had komunikated to him. Komunikowało coś Jezusowi. The problem was that this fig tree had leaves. Problem polegał na tym, że to drzewo figowe miało liście. But it didn't have any figs yet. Ale nie miało jeszcze żadnej figi na sobie. A fig tree figs it drzewo figowe daje figi, zanim pojawiają się liście. So if it had leaves, it have had figs. Jeżeli więc miało liście, to znaczy, że powinny pojawić się tam także owoce. W pewnym sensie, to drzewo figowe was lying. To drzewo figowe okłamywało. And remember that Jesus is the one that created everything. Zobaczcie, Jezus jest stwórcą wszystkiego. He set down the rules of how trees work. On uh, zdecydował o zasadach, w jakich, na jakich mają funkcjonować drzewa. On tak sprawił, że drzewa figowe mają wydawać owoce zanim pojawią się liście This fig tree wasn't doing what Jesus created. A to drzewo figowe nie robiło tego, co należało czynić it was a hypocrite. To, był, to drzewo było hipokrytą Udawało coś, czego nie miało And so Jesus answered this Jezus więc odpowiedział temu drzewu figowemu and talked directly to it. i przemówił bezpośrednio do niego. And his words had power. Jego słowa mają moc and he uses as an illustration for us. I on używa tego jako ilustracji dla nas. We can talk to things. Możemy przemawiać do różnych rzeczy. It works. To działa. When Jamie and I first started in the ministry, Kiedy Jamie i ja zaczęliśmy naszą służbę, we were very poor. Byliśmy bardzo biedni. And my mother helped keep us alive. My mother helped Aha, keep moja, us alive. Nam she didn't know it, but sometimes she was the only food we got. Ona nie wiedziała o tym, ale czasem jedzenie, które od niej otrzymywaliśmy, było jedynym jedzeniem, które mieliśmy. We would go see her and she'd feed us. Jechaliśmy się z nią zobaczyć, a ona nas karmiła. I to był czasem jedyny raz, kiedy przez kilka dni jedliśmy. So I was wanting to bless my mother Chciałem więc błogosławić moją mamę. Nie miałem żadnych pieniędzy, żeby jej dać. So I would work around the house. Pracowałem więc i robiłem coś przy domu. And one day I was mowing her lawn. I pewnego dnia kosiłem jej trawnik. And she had 22 pecan trees in her yard. I ona miała 22 drzew orzechowych tam w swoim ogródku. And pecans? And we don't have them. I said nuts. All right. Drzewa orzechowe. And uh the previous year, rok wcześniej, those trees had worms in them. Te drzewa miały na sobie robaki, that destroyed the nuts. Które zniszczyły wszystkie orzechy. And so she only collected about 50 pounds of nuts. Zebrała więc z tych wszystkich drzew około 25 kg orzechu. But as I mowed her lawn, ale kiedy kosiłem jej trawnik and i kiedy kosiłem trawę wokół każdego z tych drzew, przemawiałem do każdego drzewa and I, commanded them to be blessed. i rozkazałem im, by były błogosławione. And I przemawiałem do wszystkich tych robali i commanded them to die i rozkazałem im aby wszystkie wyzdychały and the next time we harvested those trees i następnym razem kiedy zbieraliśmy orzechy z tych drzew they produced over 500 pounds of nuts zebraliśmy ponad 250 kg orzechów over 10 times as much harvest 10 razy więcej niż poprzednie plony because the power of words ze względu na moc słów to działa. Niektórzy z Was powiadają, jesteś dziwakiem. Powiedzą, jesteś dziwakiem. Ale jeżeli Wy tego nie będziecie robić, to ja pomyślę o Was, że jesteście dziwni. W taki sposób działa wiara. You say what you want. Y, mówisz to, co chcesz powiedzieć. And the scripture says, you will have whatsoever you say. I Słowo Boże powiada, że stanie się to, co mówisz. Say, well, I don't believe this. Ktoś może powiedzieć, nie wierzę w to. But it works anyway. Ale to działa niezależnie od tego, czy wierzysz, czy nie. Whether you know it or not, Bez względu na to, czy wiesz to, czy nie wiesz o tym, you are getting what you say. Otrzymujesz to, co wypowiadasz. If you complain about your situation, jeżeli narzekasz na swoją sytuację, and talk about how nothing ever works for you, i mówisz, że nic nie działa dla ciebie dobrze, you're getting exactly what you say. To otrzymujesz dokładnie to, co wypowiadasz. You are creating your circumstances with your words. Tworzysz Twoje okoliczności poprzez Twoje słowa. Jeżeli mówisz, nie wierzę w to. I nie wierzę, że to działa dla mnie. You're right. Masz rację. It won't work for you because you said it. Nie zadziała to dla Ciebie, ponieważ tak powiedziałeś. But this is how faith works. Ale w taki sposób funkcjonuje wiara. Jeżeli zaczniesz używać swoich słów, żeby wypowiadać słowa wiary zamiast słów niewiary, i jeśli będziesz mówić bezpośrednio do twojego problemu, Then you would see these positive results. to zobaczysz pozytywne rezultaty. And here's another thing to learn from this example. Jest jeszcze jedna rzecz, której należy się nauczyć z tego przykładu. When Jesus spoke to this fig tree, kiedy Jezus powiedział coś do tego, powiedział te słowa do tego drzewa, the disciples didn't see an immediate change. Uczniowie nie zobaczyli natychmiastowej zmiany. Dopiero następnego dnia to drzewo było martwe. Ktoś może powiedzieć, no tak, nie obumarło to drzewo aż do następnego dnia. Ale ta sama historia jest opowiedziana w Ewangelii Mateusza. Tam Mateusza Słowo Boże mówi, że to drzewo obumarło natychmiast. W jaki sposób więc można połączyć w jedno te dwa różne sprawozdania? Mateusz mówi, że ono obumarło natychmiast. Ewangelia Marka powiada, że następnego dnia oni zobaczyli to drzewo martwe. Here's the Tutaj jest odpowiedź. In w ewangelii Marka 11 rozdziale, W wierszu 20 jest powiedziane, A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. The answer is that the fig tree died in the roots first. Najpierw to drzewo umarło od korzeni. The moment that Jesus spoke, the fig tree was dead. W momencie, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, drzewo figowe było martwe. But it took about 12 hours for that death to show up. Ale trzeba było 12 godzin, żeby ta śmierć całkowicie się tam pokazała. It's just like when you clip off a rose. To tak jak odcinasz różę. W momencie, kiedy odcinasz te róże od krzaka, but już it, jest martwa. Ale trzeba trochę czasu, żeby ona uschła i żeby wyglądała na martwą. Ale życie odeszło od tej róży W momencie, kiedy ją odciąłeś spoke, W momencie, kiedy Jezus wypowiedział słowo To drzewo figowe było martwe Trzeba było jednak trochę czasu, żeby to się pokazało so it's the same thing with your words. To samo dzieje się z Twoimi słowami Jeśli mówisz z Twoim sercem jeżeli przemawiasz do swojego ciała i rozkazujesz, żeby rak umarł, jeżeli wierzysz w to w swoim sercu i nie wątpisz, then at exact the is to dead. w tym dokładnie momencie rak umiera. Może zajmie to jakiś czas. Żeby Twoje ciało odrzuciło te wszystkie rakowe komórki I może zajmie to jakiś czas Żeby Twoje ciało odnowiło się od wszystkich efektów raka Ale jeżeli uwierzyłeś w moc swoich słów To Możesz przemawiać i rzeczy będą się działy. This is used many places in the Bible. To jest pokazane w wielu miejscach w Biblii. In Ezekiel chapter 37. Wezjal a 37 rozdiale. Ezekiel prophesied to these dead bones. Ezekiel prorokował do tych martwych kości. And as he spoke all of these bones came together. I kiedy on przemawiał wszystkie te kości zeszły się razem. And then the Lord told him to a potem Pan powiedział Ezechielowi, żeby rozkazał, by życie wstąpiło, żeby, żeby ciało pojawiło się na tych kościach. Pan powiedział, żeby Ezechiel wypowiadał te rzeczy. He created all those things żeby tworzył te wszystkie rzeczy przez swoje słowa. Możesz więc wypowiadać słowa i one będą Tobie posłuszne. wszystko co jest fizyczne, co widzimy, was created by words. było stworzone przez słowo. Genesis chapter 1 says. księga Mojżeszowa pierwszy rozdział opowiada. God spoke everything into existence. Że Bóg wypowiedział słowo i wszystko zaistniało. He said let there be light. Powiedział niech stanie się światło. And there was light. I pojawiło się światło. He created animals by word. On stworzył zwierzęta poprzez swoje słowo. He created trees and plants by word. Żewa i krzewy, rośliny przez swoje słowo He created Siębie i mnie stworzył mocą swojego słowa. Words are the creative force. Słowa są tworczą siłą. Everything that you see will respond to words. Wszystko. co widzisz odpowie na twoje słowa. But most people don't understand that. Większość ludzi jednak tego nie rozumie. They think that most of their words dont produce good or bad. Myślą, że większość y y słów, które wypowiadają ani dobrani złanie tworzą. And so they say all kinds of things that are wrong Wypowiadają więc różnego rodzaju słowa, które są niewłaściwe. But if you're going to be strong in faith, jeśli jednak chcesz mieć mocną wiarę, you're going to have to get to where you control your words. To musisz zacząć kontrolować twoje słowa and you never speak anything negative. I nigdy nie możesz wypowiadać rzeczy negatywnych. And you only use your tongue to release life. I języka używaj jedynie po to, by uwalniać życie. For to jest esencją zwycięskiego życia. Mamy studenta szkoły biblijnej i jej nauczanie na ten temat. And he was struggling financially. A, y to był student. On słyszał nauczanie na ten temat, a w tym czasie y miał problemy finansowe. And he needed a financial miracle. potrzebował finansowego cudu Wszystko, co otrzymywał pocztą to były rachunki. So here's what he did. Co zrobił więc He went out to his mailbox. Poszedł do swojej skrzynki pocztowej and he had his wife stand and guard him. I miał tam swoją żonę, która stała obok niego i pilnowała go so by, was crazy. Żeby ktoś, kto by przechodził, żeby nie pomyślał sobie, że rąbnięty jest and he got down on his knees, Ukląkł na kolana and he spoke to his I zaczął przemawiać do skrzynki pocztowej I przestać do skrzynki pocztowej i powiedział tak, ja rozkazuję ci skrzynko, żebyś przestała przyjmować rachunki. He says, I need money. Ja potrzebuję pieniędzy. And the very next day, następnego dnia, he received a check totally unexpected o, otrzymał zupełnie nieoczekiwany czek for $10, 000. na 10 tysięcy dolarów. It was a miracle. To był cud. And it happened because of his words. I to się stało po jego słowach. Wiem, że ktoś może powiedzieć, to nie działa. To jest powód, dla którego to nie działa w twoim życiu. Musisz wypowiedzieć to swoimi ustami i uwierzyć w swoim sercu. Jeżeli nie ma wiary w twoim sercu, nie zadziała to. But if there is faith in your heart, Ale jeżeli jest wiara w twoim sercu, then words can to twoje słowa mogą tworzyć rzeczywistość. You know, I don't know all of these details. Ja nie wiem wszystkiego na temat szczegółów. But Marek told me a little bit about this church. Ale Marek powiedział mi trochę na temat tego kościoła. And he showed me where your old church building used to be. To mi gdzie był wasz stary budynek And I, can guarantee you, I mogę wam zagwarantować Że gdzieś w jakiejś sytuacji Marek wypowiadał słowa wiary. I że wypowiadał słowa, które Bóg złożył w jego sercu. I Bóg użył tych słów, żeby stworzyć rzeczywistość. I believe that. Ja wierzę w to. i yes, I know you needed money. Tak, wiem, że potrzebowaliście pieniędzy. ja wiem, że Bóg uczynił tyle różnych rzeczy. Ale wszystko zaczęło się od tego, że wypowiadaliście słowa wiary. prawdę mówiąc, ja pamiętam część świadectwa marka na temat tego, że on czekał lata na to, żeby wypowiedzieć to co Bóg przemówił mu w jego sercu, ale kiedy w końcu zaczął wypowiadać swoją wizję to was a very short period W krótkim czasie this building came pojawił się ten budynek. And it's because of the power of words. To jest z powodu mocy słów. You have to speak your vision. Musisz wypowiadać to co widzisz w swoim sercu. In the United States we got a new building. W Stanach Zjednoczonych mamy nowy budynek. And it was just an empty warehouse. To był y, przemysłowy budynek, który stał pusty przez jakiś czas. I wydaliśmy wszystkie pieniądze, które mieliśmy, żeby kupić ten budynek. And we had no money to it. Nie mieliśmy żadnych pieniędzy, żeby przystosować ten budynek. było Finish this space. I było bardzo ważne dla nas to, wręcz krytyczne, żeby, żeby to miejsce zagospodarować. Mamy szkołę biblijną i tam są setki studentów. I mamy też wielu nauczycieli, którzy nie mieli gdzie pracować. And so what I Co zrobiłem? Wziąłem nasze plany and i włożyłem na Taśmy przyklejałem do podłogi, where all of the doors and the walls were supposed to be. Gdzie miały być wszystkie drzwi i wszystkie ściany and I spent hundreds of hours. Ja spędziłem tam setki godzin walking through that building, chodząc po tym budynku, walking around those, that tape on the floor, chodząc pomiędzy tymi taśmami na podłodze, acting like the walls were already there. Y zachowując się tak, jakby były tam ściany. I would open the door and walk through it. Otwierałem sobie drzwi i wchodziłem przez te drzwi. And I, to those walls. I prorokowałem do tych ścian. And I, commanded sheet rock to come. I rozkazywałem, żeby pojawiały się te... te, te Płyty kartonowo-gipsowe. Oh. And I commanded the carpet to be on the floor. I rozkazywałem, żeby pojawił się dywan czy wykładzina na podłodze. And I talked to that building. I przemawiałem do tego budynku. I actually put uh, buckets on the floor. I na podłodze kładłem wiadra. And put wood across the buckets. I na tych wiadrach kładłem y, drewno. And I stood on top of them. I stawałem na, na, na szczycie tego. Just like it was a stage. Tak jakby tam była scena jakaś. And I preached to people that weren't there. I głosiłem do ludzi, których tam nie było. And some of you think that's strange. Ktoś sobie pomyśli, ale dziwne. But did you know in one year ale w ciągu jednego roku, we had 3.2 million dollars come in to pay for that. Zebraliśmy 3 miliony 200 tysięcy dolarów, żeby zapłacić za całą robotę tam. It was an absolute miracle. To był niesamowity cud. We more than doubled our income because I talked to things. W tym czasie podwoiliśmy nasze dochody. And I know some of you think it can't be this simple. Ktoś pomyśli sobie, to nie może być aż takie proste. Ale tego naucza tutaj Jezus. Jezus powiada, będziesz miał to, co wypowiadasz. Większość z nas mówi o tym, co już mamy. Yy, ale nie możesz dostać się... Yy, I'm lost again. Does that not translate? Oh, no, it does. It just say it again. I'll do? All right. We need to learn to speak our faith. My musimy nauczyć się wypowiadać słowa naszej wiary. And here's another great truth about words. Jest jeszcze jedna wielka prawda dotycząca naszych słów. Not only or life and death in your words. Nie tylko życie i śmierć jest w twoich ustach. But every word that you hear has either life or death. Ale słowo, które słyszysz, ma w sobie życia albo that means everything that everyone else says to you. To znaczy, że inni ludzie coś do Ciebie wypowiadają. Y, uwolni albo życie, albo śmierć. Nie tylko musisz kontrolować swoje własne słowa, ale musisz kontrolować słowa, których słuchasz. Jeżeli słuchasz muzyki, która daje Ci przekaz narzekania, And just singing about how terrible life is, y i śpiewasz sobie razem z tą piosenką jakie okropne jest to życie that releases death into you. If you listen to uwalnia śmierć do ciebie jeżeli usłuchasz wiadomości które przekazują ci tylko problemy will release death into you to będzie to uwalniało w tobie śmierć The news doesn't talk about good things. Y, wiadomości nie mówią o dobrych rzeczach. Y, nie mówią ci o tym, że mnóstwo samolotów wylądowało szczęśliwie na lotnisku. One mówią wyłącznie o samolotach, które się rozbiły i pozabijały ludzi. All they do is report the negative things. Wszystko co one robią to y Przekazują Ci złe, negatywne wiadomości Nie mówią wiadomości o ludziach, którzy są szczęśliwi They talk about tragedy. Oni, One raczej mówią o tragediach They don't on how many are Nie mówią o tym, ilu ludzi jest zdrowych They tell you about all of the epidemics. Yy, Mówią raczej o wszystkich epidemiach. The news is just speaking death wiadomości najczęściej przekazują Ci śmierć. I te wszystkie słowa, które są przekazywane przez wiadomości produkują w Tobie śmierć. Make you sad and Sprawią, że będziesz smutny i że będziesz mieć negatywne odczucia. You're have to quit to words. Musisz przestać słuchać negatywnych słów. Możecie zapytać moją żonę o to. we're in the car, kiedy jesteśmy w samochodzie, they say something like it's flu season, i mówią coś że oto nadszedł sezon grypy. you got your flu shot yet? Czy już zaszczepiłeś się przeciwko grypie? I'll talk right back to the radio. To ja natychmiast do tego radia odpowiadam. And I'll say there is no flu season for me. Mówię, nie ma żadnego sezonu na we mnie. I'm not gonna get sick. Nie będę chory. I don't believe in being sick. Nie wierzę w to, że mam być chory. I haven't been to a doctor in 36 years. Nie byłem u lekarza przez 36 lat. I don't take medicine. Nie biorę lekarstw. I don't get sick. Nie choruję. W moim ciele widziałem nadprzyrodzone uzdrowienia. Niektórzy powiedzą nie wierzę w to. Dlatego jesteś chory. Może sobie pomyślisz, że jestem dziwakiem, ale to działa. Until you get better results than I do, y, jeśli nie będziesz uzyskiwać lepszych rezultatów ode mnie, maybe you better consider changing and becoming like me. Y, to rozważ czy nie warto byłoby uwierzyć w to co ja mam, czego ja doświadczam. I've spoken to broken bones in my body. W moim ciele przemawiałem już do złamanych kości. instantly healed I byłem natychmiast uzdrowiony bez pójścia do lekarza. I've seen God heal my eyes. Bóg uzdrowił moje oczy. I used to have to wear glasses. Chodziłem w okularach kiedyś. All kinds of miracles Tyle cudów widziałem w swoim życiu. We've seen blind eyes open. Widziałem oczy ludzi ślepych, które się otwierały. We've seen deaf ears open. Widziałem ludzi, których uszy się otwierały. Byli głusi. I've seen three people raised from the dead. Widziałem trzy osoby wzbudzone z martwy, And this is how it works. I w taki sposób to działa. You believe that God has already done it. Wierzysz, że Bóg już to dokonał. already put this power on Że Bóg włożył w ciebie już tę moc. And then you speak to whatever your problem is. A potem przemawiasz do wszystkiego, cokolwiek jest twoim problemem. And you command these things to obey you. I rozkazujesz tym wszystkim rzeczom, by były tobie posłuszne. And they do. I one są posłuszne. It works. To działa. I challenge you to try it. Ja wzywam was, żebyście wypróbowali to. But you have to believe. Ale musisz wierzyć. If you will do this and believe in your heart, you'll start seeing miracles. It works. To działa. Amen. Praise God. Good word. This will change your life if you'll follow it. But let me say that it's not going to happen quickly. Ale chcę powiedzieć to się nie wydarzy szybko. It takes a while to change the way you believe. Zajmie to trochę czasu by zmienić sposób twojego wierzenia and when you first do this, you may have some unbelief. I kiedy zaczniesz to robić, to niewiara będzie cię atakowała. But you will start Ale w pewnym momencie zaczniesz oglądać rezultaty. Za każdym razem, kiedy zobaczysz manifestującą się Bożą moc, będziesz miał trochę więcej zaufania w to, co wypowiadasz. have more faith and less doubt będziesz mieć, mieć więcej wiary, mniej niewiary, mniej wątpliwości. And it, you'll get strong. I kiedy będziesz kontynuował y, trwanie w tym, y, będziesz się umacniać. start seeing great miracles happen. I zaczniesz oglądać wielkie cuda. Amen. Amen.